Otwórzmy Księgę Przypowieści, czternasty rozdział i przeczytajmy wiersz 13. Nawet w śmiechu może serce boleć, a radość może się kończyć strapieniem. Twarz wielu ludzi więcej skrywa niż ujawnia. Pod licznymi uśmiechami kryją się serca pełne pulsującego wewnętrznego bólu. Ilu ludzi dźwiga niewidoczne ciężary, o których nie mówią nikomu poza Bogiem, jeśli go znają. Większość jednak w samotności dusi w sobie dławiący ich ból. Wielu miota się między nikłą nadzieją na lepsze jutro, a ogarniającą ich rozpaczą. Kilka lat temu otrzymałem do przeczytania książkę napisaną <kuh> przez misjonarza, który spędził wiele lat w Indiach, niosąc przesłanie Ewangelii najpierw najuboższym Dalitom, a następnie Hindusom pochodzącym z najwyższych kast. Jego książka zatytułowana Chrystus, a ludzkie cierpienie stała się dla mnie inspiracją do podzielenia się z wami zawartymi w niej refleksjami. Autor tej książki, Eli Stanley Jones, sam wiele przeżył. Po ośmiu latach służby na misji i kilku załamaniach nerwowych wrócił do ojczyzny, do Stanów Zjednoczonych, aby tam odpocząć i odzyskać siły. Kiedy ponownie powrócił do Indii, problemy ze zdrowiem psychicznym wróciły. Jak piszę w innej swojej książce zatytułowanej Chrystus na drodze Indii, zrozumiałem, że jeśli ktoś mi nie pomoże, będę musiał porzucić pracę misyjną. Była to jedna z moich najczarniejszych godzin. I właśnie wtedy, w tym ciężkim okresie cierpienia, bólu, Jones doświadczył głębokiego duchowego przeżycia. Napisał, ogromny pokój napełnił moją duszę i ogarnął mnie całego. Wiedziałem, to się stało. Zawładnęło mną życie, obfite życie. Choroba już nigdy nie powróciła, a Stanley Jones stał się jednym z najwybitniejszych misjonarzy wśród Hindusów. Jego wnikliwa analiza chrześcijańskiego poselstwa opartego na Ewangelii rzuca wiele światła na ten niezwykle trudny problem ludzkiego cierpienia. Dwoje dzieci misjonarzy z różnych rodzin w tym samym czasie zachorowało na czerwonkę. Jedno z tych dzieci wyzdrowiało, a drugie zmarło. Ojciec zmarłego dziecka był bardzo rozgoryczony ponieważ Jego jedyne dziecko zmarło, natomiast to drugie dziecko, pochodzące z wielodzietniej rodziny, wyzdrowiało. Czy Bóg nie odpowiedział na Jego modlitwy i nie wysłuchał Go? Niektórzy uważają, że Bóg powinien zawsze interweniować i że to czyni, jeśli tylko człowiek wystarczająco mocno w to wierzy. A co z tymi wszystkimi przypadkami, kiedy tak się nie dzieje? Czy powodem jest zawsze słaba ludzka wiara? Pewien profesor chrześcijańskiej uczelni został potrącony przez ciężarówkę i w wyniku uderzenia złamał nogę. Po rekonwalescencji pojawił się na nabożeństwie w uniwersyteckiej kaplicy i powiedział do zgromadzonych studentów, nie wierzę już w osobowego Boga, Gdyby istniał osobowy Bóg, to czyż nie wyszeptałby mi do ucha ostrzeżenia przed nadjeżdżającą ciężarówką i nie uratowałby mnie od nieszczęścia? Czy Bóg istotnie nie powinien oszczędzać kłopotów swoim wiernym? Na pewnej konferencji jeden z przemawiających radośnie oświadczył. Odkąd stałem się chrześcijaninem, nie mam już kłopotów. Bóg zbawił mnie od wszystkich moich problemów. Jakże wielu ludzi wychodzi z założenia, że jeśli Bóg w ogóle istnieje, to powinien ratować ludzi z wszelkich tarapatów i nieszczęść, a szczególnie swoje dzieci. W sytuacjach, kiedy tak się nie dzieje, to jest to dla nich dowód, że albo Boga nie ma, albo jeśli istnieje, to coś z Nim albo z nami jest nie w porządku. Ilu ludziom w obliczu nieszczęścia zawala się cały świat, a ich wiara lega w gruzach? W bardzo wielu kwestiach we współczesnym chrześcijaństwie panuje sporo żenującego zamieszania, ale szczególnie jest ono widoczne w odniesieniu do zagadnienia cierpienia i zrozumienia tego, jak do niego podchodzić, jak je przyjmować. Cierpienie ma zasięg ogólnoludzki. Szczególnie bolesny element cierpienia to fakt, że większość ludzi nie widzi w nim żadnego sensu. Wydaje się ono prowadzić donikąd. Poszukujący sensu życia Budda po długim i głębokim rozmyślaniu doszedł do wniosku, że Istnienie i cierpienie to nierozerwalna jedność. Dopóki jesteśmy włączeni w koło życia, dopóty będziemy cierpieć. Egzystencja i cierpienie są nieodłączne i nieuchronnie ze sobą związane. I jedyny sposób według Buddy, by oderwać się od cierpienia, to przestać istnieć. Od czasów dojścia przez Buddę do tej smutnej konkluzji, Setki milionów buddystów każdego dnia powtarza jako swoje kredo trzy słowa. Nietrwałość, cierpienie, pustka. Czytając kaznodzieje Salomona, w niektórych miejscach nie wydaje się być daleko od Buddy w swoich poszukiwaniach odpowiedzi na trudne życiowe kwestie. W drugim rozdziale i w dwudziestym drugim, dwudziestym trzecim wierszu Księgi Kaznodziei czytamy, bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy, jego serce nie zaznaje spokoju. Nie wiem, czy kiedyś się zatrzymaliście nad tym wierszem i zastanawialiście, co kaznodzieja Salomon próbował przekazać. Jeden z najmądrzejszych ludzi, jacy byli na tej ziemi, obserwując świat wokół siebie, przyglądając się ludziom, słuchając ich historii, doszedł do wniosku, że całe życie człowieka pod słońcem jest tylko cierpieniem, jego zajęcia zmartwieniem, a nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju. Podobnie jeden z przyjaciół Hioba, Elifas z Temanu, obserwując otaczający go świat, doszedł do wniosku, że nie z prochu wychodzi utrapienie, ani z ziemi wyrasta niedola, ale człowiek rodzi się na niedole. Piąty rozdział, szósty, siódmy wiersz. Właściwie cała Księga Hioba zmusza nas do uważnego rozważenia problemu cierpienia i zmierzenia się z trudnymi pytaniami, które nurtują cierpiących i wszystkich wrażliwych na ich ból. Mówić na temat cierpienia to stąpać po świętej ziemi, uświęconej łzami i znaczonej krwawymi śladami znużonych wędrowców. Każdy błędny krok może mieć poważne konsekwencje. Czy Boże Słowo obiecuje nam, że jeśli będziemy wiernie naśladować Chrystusa, to nasze dzieci nie zachorują na czerwonkę, na białaczkę czy na inną chorobę? Czy mamy biblijną gwarancję, że nasi bracia nie umrą w wyniku ran zadanych im na wojnie czy w okresie prześladowań, jeśli tylko będziemy się modlić za nich z wiarą. Czy nasze siostry, jeśli są głęboko wierzące, nie będą mieć nudności podczas ciąży i nie będą cierpieć w trakcie porodu? Czy dobry Bóg powinien swoim dzieciom szeptać do ucha, że za chwilę może ich potrącić ciężarówka? A kiedy tak się zdarzy, że Bóg cudownie zainterweniuje i uratuje nas, to czy zawsze jest to dowód naszej mocnej wiary i szczególny znak Jego zadowolenia z nas? Niewątpliwie Bóg czasami cudownie interweniuje. Chwała Mu za to. Niewątpliwie Bóg czyni cuda. W pewnych sytuacjach ratuje swoje dzieci z utrapienia i cierpienia. Czyni rzeczy, które przeczą prawą fizyki, które sam Bóg stworzył. Bóg z pewnością nie ma związanych rąk we wszechświecie, który sam uczynił. Prawa fizyki, według których świat funkcjonuje, to są Boże prawa. Bóg postanowił kierować wszechświatem, ustaliwszy w nim stały porządek, Niezależny od ludzkich zachcianek lub zmiennych ludzkich przekonań, jednak sam Bóg nie jest więźniem swoich własnych sposobów działania. Bóg może swobodnie ingerować w sprawy świata i jestem głęboko przekonany, że nieustannie to czyni. Czy jednak Bóg musi zawsze interweniować, gdy Jego dzieci cierpią lub gdy zagraża im niebezpieczeństwo? Gdy pan Jezus wisiał na krzyżu, opuszczony przez ludzi i pozornie opuszczony przez Boga, tłumy stojące wokół krzyża krzyczały: Zaufał Bogu, niech go teraz wyratuje, jeśli, jeśli ma w nim upodobanie. Słyszycie tą logikę? To jest logika która się nie zmieniła. Jeśli Bóg ma w nim upodobanie, niego go wyratuje. Przecież zaufał Bogu. Gdyby Bóg uratował wtedy Jezusa, gdyby Jezus zszedł z krzyża i wszystkie rany na nim by zniknęły, Jego cierpienie w jednej chwili by ustało, czy Bóg mógł tego dokonać? Bóg jest wszechmogący, wszystko może dokonać. Gdyby Bóg w ten sposób uratował wtedy Jezusa, czy byłby to znak, że Bóg ma w nim upodobanie, że jest dobry i miły Bogu? Wielu ludzi tak by to odczytało. Ale skoro tak się nie stało, czy to znaczy, że Bóg nie miał w nim upodobania? Musimy uważnie rozważać tą pozornie, prostą ludzką logikę. Musimy głęboko się zastanawiać nad różnymi takimi stwierdzeniami, które dobrze brzmią, ale są głupie, są fałszywe, zbudowane są na kłamstwie, chociaż hmm. wydają się bardzo logiczne. I wielu ludzi w swym prostactwie próbuje sprowadzić Boga i Jego drogi do takiego właśnie prostackiego, logicznego myślenia człowieka. Bóg jednak nie uratował umierającego w strasznym bólu swego sprawiedliwego, świętego, umiłowanego syna. Dlaczego? Dlatego, że przez jego cierpienie uczynił coś innego, coś czego nie można było dokonać w żaden inny sposób. Posłuchajcie tego bracia, siostry. Bóg pozwolił, aby Jego Syn cierpiał, nie uratował Go od Jego cierpienia, strasznego cierpienia, dlatego, że przez Jego cierpienie uczynił coś, czego nie można było dokonać w żaden inny sposób. I patrząc uważnie na krzyż, możemy dostrzec, Bożą dobroć, miłość, łaskę i mądrość Która dopuszcza cierpienie Jeśli jego rezultatem jest coś lepszego Niż wybawienie z cierpienia Tu winniśmy szukać chrześcijańskiego rozwiązania Problemu cierpienia Coś lepszego w wielu głowach to się nie może zmieścić. Wiele ludzkiej logiki nie jest w stanie tego ogarnąć. Dla wielu ludzi z definicji cierpienie jest czymś złym. Oczywiście, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, wtedy rzeczywiście moglibyśmy bez wątpliwości stwierdzić, że cierpienie jest samo w sobie złe. Natomiast żyjąc w upadłym świecie, mając do czynienia z naszą własną upadłą naturą, mając do czynienia z licznymi, skomplikowanymi problemami naszej duszy, mając na uwadze cel zbawienia, wieczne życie, w którym nie będzie cierpienia, w którym nie będzie łez, w którym nie będzie żadnej formy upadłości i słabości, mając na celu doprowadzenie nas do tego miejsca wiecznego życia, tutaj, teraz, na ziemi, w tym stanie, w jakim się znajdujemy, w świecie, w jakim żyjemy, cierpienie ma sens. Jeśli Bóg pozwoli, spróbujemy się temu przyjrzeć bliżej, spróbujemy się zmierzyć z tym trudnym tematem, ale to, co dzisiaj chciałbym z Wam zostawić, to to, że Bóg, który jest dobry, który jest łaskawy, który jest miłosierny i który jest mądry, dopuszcza cierpienie, powoduje cierpienie, jeśli jego rezultatem jest coś lepszego niż wybawienie z cierpienia. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo pełne rozlicznych historii, Pełne przykładów wiary, miłości, oddania się Tobie, cierpienia, zmagania, ponoszonych ofiar, przelewanych łez, Twojego dzieła w tym świecie, dzieła zbawienia, dzieła odkupienia ludzkich dusz, wyzwolenia z mroków ciemności i mocy szatana. I prawdziwie Twoje drogi to nie nasze drogi. Prawdziwie Twoje myśli daleko przewyższają nasze wyobrażenie, nasze zrozumienie. Panie, prosimy o Twoje światło z góry, abyśmy nie błądzili w ciemności ludzkich wniosków, abyśmy nie popadali w pesymizm buddystów, abyśmy nie popadali w fałszywą nadzieję hinduistów, abyśmy nie szukali rozwiązania, tam, gdzie go nie ma, ale mogli usłyszeć Twój głos, mogli doświadczyć Twojego, Panie, pokoju, Twojego objawienia, Twojego zrozumienia. Gdy wpatrujemy się w Twoje święte słowo, gdy patrzymy na krzyż, gdy patrzymy na oblicze naszego Pana Jezusa Chrystusa, prosimy, mów do nas, kochany Panie, i niechaj Twe święte słowo wykonuje w nas zbawczą pracę. Abyśmy nie byli wodzeni za nos przez głupców tego świata, którzy zwą się mądrymi, ale byli prowadzeni przez Twoje święte słowo. Prosimy. Amen.